dziewczyn wśród no, boże zajmuje się pisaniem wierszy czy pieśni i poprosił ją, żeby napisała pieśń na temat życia Jakuba. No i właśnie to jest ta pieśń, którą mamy przed sobą. Zwykle ta pieśń jest śpiewana przy okazji pogrzebu, tak się jakoś u nas to przyjęło, ale to jest ten moment, kiedy Jakub uciekł z domu, Y, y, spał y, na kamieniu, i potem obudził się i mówi: Pan jest na tym miejscu, jakim lękiem napawa to miejsce. I tak mi to się przypomniało: Tu przecież w przecież zwrotce, jest choć straszny mrok. Y, chodzi o to, że on wtedy też mówił: Jeśli y, Pan mi y, pobłogosławi. Y, więc chodzi o ten moment tej niepewności, y, wyjścia z domu, nie wiedział sobie, co, co jest przed nim. Y, y, co może też być przeżyciem, już może i nas wierzących. Więc e, tylko tak też. Ta Także jest legenda mówiąca, że tą pieśń grano na Titaniku, jak już tonął. Tak, też to prawda, super.